Sesja Rady Miejskiej w Kowalach 6 grudnia 2012 roku o godzinie 18.30. wszystkich radnych. E, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. E, sesja zorganizowana jest w trybie nadzwyczajnym. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci rozpatrzenie projektu uchwały Ręki. Jednogłośnie. E, ogłaszam 10 minut przerwy. 10. Dają porady 40 sesji Rady Miejskiej. Czy Państwo jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kowale. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2001 roku. 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 24 ustęp 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dziennik Ustaw z 2006 roku numer 123 pozycja 858 z późniejszymi zmianami. Uchwala się co następuje. 7 głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawy różne. Czy mają Państwo w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Zamknięcie sesji. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję.